Jest sobota, 26 sierpnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 148 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Siemanko, cześć wszystkim. Witam się i zapraszam Was na nagranie poświęcone trzem imprezom, w których zamierzam wziąć udział w najbliższym czasie. Stąd właśnie ten tytuł Festiwalowy Wrzesień. Tak, we wrześniu zamierzam udać się na trzy różne imprezy, w sumie to na trzy różne imprezy i konferencje, może jeszcze coś po drodze wypadnie, nie wiem, i stwierdziłem, że nagram dla was taki podcast informacyjny, z jednej strony informacyjny dla was, a z drugiej strony też taki pewnego rodzaju eksperyment zrobię, czyli opowiem troszkę o tych wydarzeniach, przedstawię jakieś tam moje oczekiwania i potem, gdy będę składał z nich relacje, to zobaczymy, czy to się wszystko jakoś ze sobą dobrze zgra, czy te wszystkie oczekiwania staną spełnione i tak dalej. No zobaczymy. Teraz we wrześniu zamierzam wziąć udział w kapitularzu, czyli w łódzkim festiwalu fantastyki, w festiwalu filmowego horroru Splat Film Fest oraz w Kopernikonie, czyli Togońskim Festiwalu Fantastyki. Kapitularz zaczyna się już za chwilkę. Z mojego punktu widzenia, naprawdę, już za chwilkę, bo jeżeli słuchacie nawiedzonego podcastu na bieżąco, to wiecie, że ten odcinek ukazał się z lekkim opóźnieniem. Za ile w sumie? Za trzy godziny jadę na kapitularz. Jest to łódzki konwent fantastyki. W tym roku odbywa się w dniach 1-3 września na terenie budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie w miejscu, w którym pracuję tak na co dzień. Kapitularz. Stali słuchacze znają tę imprezę bardzo dobrze, bo już nie raz o niej tutaj opowiadałem, składałem relacje z poprzednich edycji tego wydarzenia. Jednak dla osób nowych, dla świeżaczków konwentowych wypadałoby powiedzieć coś więcej. Otóż jest to festiwal, konwent, który znajduje się pomiędzy takim konwentem starego typu, a festiwalem nowego typu, czyli pomiędzy takim szkolnym, niewielkim konwentem, gdzie spotykają się przede wszystkim młodzi ludzie i prelekcje dotyczą tematów z cyklu co mi się podoba, co mi się nie podoba, dlaczego lubię ten serial, czy to anime, a takim wielkim festiwalem, gdzie już się raczej promuje marki, gdzie wchodzą w to wszystko wielcy gracze, rynkowi, a nie tylko zwyczajni uczestnicy, gdzie też mamy dużo większy teren tego festiwalu, Kapitularz przez długi, długi czas, teraz po tym restarcie, był konwentem szkolnym, ale od początku takim na trochę większą skalę. Okej, okay, ta pierwsza edycja miała sporo takich pierdołkowatych prelekcji, które no, wtedy mi się podobało, bo to też był jeden z moich pierwszych konwentów, jak nie pierwszy w ogóle, ale z perspektywy czasu widzę, że jednak merytorycznie to część z nich leżała, ale to, to się bardzo szybko zmieniało, poza tym sama organizacja imprez jakoś tak od początku była całkiem profesjonalna, teren szkoła, z którą współpracowano była całkiem spora i też to była taka szkoła właśnie już popkulturowa z, z własnej natury, nie? tam wszędzie wisiały jakieś prace uczniów powiązane z filmami, serialami, książkami i przez to nawet się nie czuło za bardzo tego, że to jest po prostu jakaś tam szkoła wynajęta, tylko się czuło jakby, to była jakaś wiecie, dekoracja przygotowana na potrzeby samego konwentu, a czy może i tak było, że ta szkoła na przykład zlecała polonistom, czy tam nie wiem, nauczycielom sztuki, czy innych przedmiotów przygotowanie takich projektów, nie wiem, ale wyglądało to naprawdę super, teren był całkiem spory wystawców nie było jakoś bardzo wielu, ale jak ktoś chciał coś wyrwać poza książkami, bo książek na kapitularzu zawsze brakowało, to spokojnie mógł to znaleźć i przede wszystkim atmosfera no była niesamowita. Naprawdę czułem się tam jak w domu osoby poznane gdzieś tam pod salką prelekcyjną, których też nie było tak dużo, nie? No bo to jednak nie był przeogromny konwent. Tam okay, były prelekcje, gdzie sala była wypchana, po brzegi, gdzie było kilkadziesiąt osób yy, i to nie kilkadziesiąt no na zasadzie 21, tylko dużo, dużo więcej. Ale też były takie prelekcje, na których się przychodziło, nie wiem, w 3-5 osób, przy czym to wszystko miało swój urok, tak jak mówię, klimat niesamowity i to się tak profesjonalizowało, mam wrażenie, prelekcje z roku na rok były coraz ciekawsze, było coraz więcej gości zapraszanych i też takich ciekawszych jak Maciek Parowski na przykład, który zresztą w tym roku także się pojawi, brakuje mi na przykład takich osób na innych konwentach. I do tego w ubiegłym roku kapitularz wyszedł ze szkoły do budynku uniwersytetu. Chyba dwa lata temu jeszcze był w szkole, tylko nie wiem, czy nie w innej, a w jego roku na pewno już było, odbywał się na uniwersytecie, na Wydziale Nauk Geograficznych w Łodzi, przy czym tam e, logistycznie kilka rzeczy siadło. Nie jest winy organizatorów, ale jednak konwent na tym ciutkę ucierpiał. Od strony logistycznej tam, wiecie, szkoła konwentowa, czyli sleep, była troszkę oddalona. Wystawcy byli w osobnym budynku, na co strasznie narzekali, przy czym z drugiej strony wystawcy też troszkę dali ciała z mojej strony, więc rozumiem ich jakąś tam złość, niezadowolenie, ale sami też przyjeżdżali nie na godzinę, od której mieli stać, tylko tak jak chcieli. Wiecie, podszedłem pod halę wystawców, tam połowy nie było osób, no to niech potem nie marodzą też aż tak bardzo, ale od strony klimatu nadal było super. Troszkę salki były też porozrzucane, ale to z winy uniwersytetu, bo nie wszystkie salki się nadawały na Prelekcje wszystkie były udostępnione, ale to też miało tę zaletę, że jak już się poszło na jakiś blok, to się siedziało z tymi ludźmi z tego bloku przez większość dnia tam na miejscu. I ogólnie kapitał już oceniłem pozytywnie, zresztą wszyscy chyba moi goście oceniali go pozytywnie i powiedzieli, że jeżeli dadzą radę, to dotrą też na tę imprezę w tym roku. A jak to wygląda w tym roku? Ja nie będę dla Was jej omawiał tak całościowo, bo no nie da się. tak? To już nie jest właśnie malutki konwencik szkolny, tylko całkiem pokaźna impreza. Do tego teraz na Wydziale Filologicznym to mam wrażenie, że jeszcze rozrosła się ilość tych wszystkich salek, w których to się odbywa, w sensie równoległych bloków programowych. Może tak to ujmę. Wydaje mi się, że jest tego więcej. Rozpiska wygląda, no może nie jak pyrkonowa, ale dużej do niej nie brakuje. A może i w sumie nie no, ten plik jest przeogromny tutaj, więc naprawdę programowo jest sporo rzeczy. Nie wszystkie są interesujące dla mnie, też z tego względu, że wiecie, Mando o tym też wspominał, nie? I zresztą sami z własnego doświadczenia pewnie to znacie, że im więcej się jeździ na konwenty, tym mniej prelekcji nas interesuje, bo już coraz więcej tematów ma się ogranych. Zresztą człowiek też ma jakieś tam własne zainteresowania, jak się czymś interesują, to się na tym zna na tyle, że prelekcja jakaś wprowadzająca do tematu niekoniecznie będzie dla niego interesująca, a coś z zupełnie innej dziedziny też może nas nie do końca obchodzić, ale program jest bardzo zróżnicowanych, tych punktów jest cała masa. Ja się skupię oczywiście na horrorze, bo jesteśmy w nawiedzonym podcaście i może właśnie usiądę po prostu do programu i zrobimy taki przegląd tego, co nam w tym roku kapitularz oferuje. Ja jeszcze może wyjaśnię, bo rok temu zapowiadałem, że przygotuję program. Na ten rok nawet obiecałem Elin konkurs z filmowego horroru, ale po prostu jak wiecie, chociażby z fanpage'a trochę mnie życie przytyrało ostatnio. Znaczy właśnie na przełomie lipca-sierpnia i odpuściłem, bo stwierdziłem, że tak na szybko, na siłę nie chcę niczego zgłaszać. Zresztą w ogóle przez jakiś czas miałem ochotę rzucić w ogóle całą popkulturę w kolegę na jakiś czas, bo bo, bo tak, tak wyszło, taki okres. A potem troszkę żałowałem. W końcu pozgłaszałem sporo punktów programu na Kopernikon. No, kapitularz, no, dałem trochę ciała tutaj, bo to jeszcze impreza w moim rodzinnym mieście. Tam do tego nie będę jechał z programem, a tutaj taki jadę jako media. Tak się okazało ostatecznie. Szkoda, ale za rok obiecuję poprawę. Kurczę, niech mnie ktoś kopnie w tyłek w czerwcu i, i wtedy się za to wezmę, bo teraz jeszcze miałem wyjechać za granicę w ogóle, być może na cały rok i masa była takich różnych czynników, które sprawiły, że odpuściłem. No trudno, no, no sorry, no przykro mi. W sensie przepraszam i organizatorów i was, jeżeli czekaliście na coś. Ale tak jak mówię, na nie będę aktywny, o czym zresztą powiem więcej za chwilę. I no za rok już postaram się ogarnąć coś sensownego na kapitularz. Tak, daję słowo. Nie widzicie tego, ale daję. A co jest w tym roku w bloku horroru? No tak, zaczyna się konwent o 16 programowo i rozpoczynamy blok horroru wizerunkiem wampirów w sztuce filmowej pewnie jeżeli ktoś nie siedzi jakoś mocno w temacie, to będzie to na niego ciekawe dla mnie, gdzie sama taka nazwa bardzo ogólna, znaczy może to tylko nazwa, ale sugeruję, że to będzie po prostu przegląd tam kilku wampirków na zasadzie, no nie wiem Murnał, Herzog, Kopola i Zmierzch. Ja za takimi infioreksami nie przepadam, więc chyba tam nie zajrzę dzisiaj, ale no wampiry zawsze w modzie, tak? I zresztą no dobrze się pojawiałem na konwentach. Kolejna prelekcja: fotografia postmortem, fakty, mity i jak poszukiwać skarbów. Nie do końca rozumiem końcówkę tytułu, ale fotografia postmortem jako temat w bloku horroru. Myślę, że świetna sprawa, zwłaszcza z jakąś tam prezentacją z PowerPointem, może to wypaść całkiem nieźle. Następnie wampiry i ich zmiany. No i to właśnie brzmi już tak totalnie, nie jak, nie wiem, od Murnała do Zmierzchu, więc to mnie też jakoś nieszczególnie interesuje, no ale przeglądowe prelki są wszędzie na każdym konwencie, więc nie, żebym tutaj jakoś krytykował kapitularz. Następnie ewolucja rekina w filmowej popkulturze. I to mnie zaskoczyło troszkę. Ewolucja Rekina w bloku horroru. Ktoś mógłby pomyśleć, że co? Rekin? W ogóle cała prelekcja o horrorze o Rekinach w horrorze jeszcze dwugodzinna, bo to jest jako podwójny punkt programu. No cóż, no. Tyle, Tyle tego jest, że w sumie się nie dziwię. To może być zabawne, jeżeli ktoś naprawdę oglądał te wszystkie filmy, bo wiecie, Rekinado to jest jedna rzecz. Oni mogliście posłuchać w konglomeracie podcastowym. Mando zrecenzował chyba wszystkie części Dotychczasowe, ale jeszcze macie te wszystkie, nie wiem, waleniołaki kontra coś tam oktopusy, nie? Kontra jakieś tam dziwne ośmiornice, jakieś rekiny dwugłowe, trójgłowe. Teraz już nie wiem, czy nie ma czterogłowego, czy pięciogłowego, bo to się wszystko rozrasta? Może być ciekawe, chociaż nie wiem, czy chcę dwie godziny <śmiech> słuchać o kinach, no ale zobaczymy, no, w każdym razie punkt kreatywny. W niedzielę, bo w dzisiaj mamy tylko te punkty w programie, w niedzielę zaczynamy o 12.00 konkursem yy, Wiedzy o Kinie Grozy, autorstwa Elin, którą znacie dobrze, nawiedzonego podcastu, z dawno i tu nie było, musimy się zgadać. Następnie mamy wykład, czy znaczy wykład, no prelekcję Doktor Łowczanin, angielska powieść gotycka. Spoko. Następnie doktor Izdebska opowie o filmowych monstrach od Nosferatu do Hannibala Lectera. Też może być ciekawie, zwłaszcza gdy opowiada o tym osoba jednak z akademii, tak z uniwersytetu, bo spojrzenie wtedy jest troszkę inne niż taka, wiecie, wyliczanka po prostu kogoś, kto lubi horror. Od 15 mamy kolejną prelekcję Elin. Nie masz gdzie uciec morderca i ofiara w Horrorze, i to jest prelekcja specjalnie przygotowana na kapitularz. Następnie dwugodzinna prelekcja czy panel Kwestia Nieśmiertelności w Horrorze, i tutaj zobaczymy na scenie, znaczy na scenie, no, jako prowadzących Kazimierza Kircza. Marek Grzywacza i Michała Gacka i to, co mnie zaciekawiło, to fakt, że to jest chyba nowy temat od tych panów, bo mówiłem o tym też rok temu i pewnie nie tylko wtedy, że Kazek i na przykład Dawid Kajn od niedawno z nimi, także właśnie Marek Grzywacz jeździ, że przygotowali taki szereg prelekcji, które prowadzą na różnych konwentach, ale w sensie jakiś taki stały, jak gdyby mają temat, nie stałe tematy, a tutaj coś nowego, jeszcze nie słyszałem, żeby mówili o nieśmiertelności w horrorze, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? O 18:00 mamy prelekcję Technologie w horrorze. Technologia w horrorze od Elin. To jest rozbudowana wersja, czy też rozbudowana, zmodyfikowana wersja prelekcji sprzed bodajże dwóch lat. Od 19:00 chłopak Elin opowiada o horrorze w Star Wars. O 20:00 mamy prelekcję Michała Gacka o horrorze w komiksie, zilustrować potworność. O 21:00 prelekcję o szatanie diable w filmie i literaturze. I tym kończymy o 22 Blok Horroru, a już w niedzielę od 10 mamy prelekcję dwugodzinną Horror Wczoraj i Dziś od klasyków do remake'ów, od 12 dwie godziny o klasyce filmów post-apo i od 14 dwie godziny o 50 twarzach apokalipsy. Akurat post-apo, apokalipsa, a nie, o apokalipsie tylko godzinka. Nie wiem, czy będę miał siłę jeszcze na takie tematy już pod koniec konwentu. Ta prelekcja wczoraj i dziś od klasyków do remaków. to tak trochę brzmi, jakby kiedyś była klasyka, a potem już tylko remake'i, ale może to tylko tytuł. Jak słyszycie, trochę tych prelekcji jest, ale to nie wszystko, bo w tym roku spotykamy się na Wydziale Filologicznym UL i tam jest salka kinowa i twórcy postanowili to wykorzystać, twórcy festiwalu i stworzyć też blog, który się nazywa Kino 1, a w nocy ma być także otworzone Kino 2, nie wiem czy to Zostanie wykorzystana do tego aula, czy jakaś inna salka. Zobaczymy, i będą się odbywać w czasie kapitularza także prelekcje, boże, projekcje filmowe, w tym większość dla miłośników horroru, czy też złego kina, właściwie nie większość, praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o złe kino, to za te pokazy będzie odpowiadał najprawdopodobniej, nie wiem czy za wszystkie, ale tak mi się wydaje, Dawid Gryza od Kocham Dziwne Kino. Już mnie dzisiaj Rafał Siciński, czyli SIG zachęcał, żeby tam skoczyć. Dzisiaj odbędzie się pokaz Tureckich Gwiezdnych Wojen i prelekcja o plakatach filmowych z Gany. Jutro odbędą się dwa pokazy Czarna Lalka z Piekła Rodem i El Baron Del Terror. <głos> nie wiem, czy będę miał siłę na to wszystko, ale super, że coś takiego jest organizowane, bo fajnie jest zobaczyć właśnie takie mniej typowe obrazy, może nie na wielkim ekranie, ale na ciut większym ekranie otoczony, w otoczeniu fanów tego typu kina. A oprócz tego mamy jeszcze nocne maratony horroru. I to cztery różne. Dwa dzisiaj, czyli w nocy z piątku na sobotę i dwa jutro w nocy z soboty na niedzielę. I w pierwszym z nich dzisiejszym pojawią się filmy Zombie Express, The Phantom Express, Horror Express i Night of the Living Dead. A w drugim gabinet doktora Caligari, The Golem, Nosferatu, Symfonia Grozy i Upiór w Operze. Cóż... Ten pierwszy, wprawdzie zombie Express, no nie chcę się tego oglądać drugi raz. <grym> Jakoś tak w sumie trochę czasu minęło, odkąd widziałem ten film w kinie. To jest, wiecie, pociąg do Busan, ale ale nie, chyba nie chcę go teraz powtarzać. The Phantom Express i Horror Express już y, chętnie bym bardzo zobaczył, a Night of the Living Dead to nie kojarzę, jakaś świeżynka musi być z USA. <grym> nie wiem, no, żart, <grym> żartuję. Właśnie Chętnie bym zobaczył nockę i te dwa filmy, tylko że no, nie dam rady raczej zarwać dwóch nocy, jeszcze aktywnie konwentować. A ten drugi maraton klasyczny, gabinet doktora kaligari golem, nosferatu, upiór w operze. On jest super, tylko też nie wiem, po pierwsze bardziej mnie interesuje ten maraton z drugiego dnia i chyba na niego się zdecyduję, o nim więcej za sekundę. A po drugie nie wiem, czy takie klasyki to jest jednak dobry zestaw na konwent, w sensie jaki będzie tam klimat czy coś, no ale na pewno zestaw ciekawy, nie? I super, że w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł, zdobył jakoś prawa i w ogóle brawka, tak? Respekt. A w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę zobaczymy w pierwszym maratonie filmy Co robimy w ukryciu? The Little Shop of Horrors, The Wesp Women i A Bucket of Blood. Więc w ogóle <laughs> zestaw z kosmosu, tak? Co robimy w ukryciu? No właśnie, sklepik z horrorami, czy krwiożercza roślina. To chyba będzie Korman, nie? Bo w tytule Oza, filmu Oza nie ma chyba tego D. No zobaczymy. Wydaje mi się, że Korman. Potem kobieta Osa, też Kormana. I piaderko krwi też Kormana w sumie więc taki maraton mocny, mocny i właśnie ten mnie najbardziej interesuje na to bym w sumie sobie poszedł jeżeli będę miał siłę po całej sobocie a drugi maraton sobotni to maraton zombie tak naprawdę The White Zombie, Revolt of the Zombies King of the Zombies i Voodoo Man fajnie by było zobaczyć białego zombie Re Revolta to jest chyba sequel do niego no ale coś trzeba wybrać i w ostatecznym rozrachunku chyba w mojej prywatnej ocenie wygrywa Korman, no ale tak czy siak Najchętniej to zobaczył wszystko, no ale się nie da, tak, bo nie jestem w stanie być w dwóch miejscach naraz i to jeszcze dwie noce pod rząd. Więc chyba ostatecznie zdecyduję się na Kormana, no ale to wiecie, tak mogę sobie gdybać. Ogólnie, tak jak kiedyś pamiętacie, jak opowiadałem, że jeżdżę na konwenty, by zaliczać prelekcję, Prelekcja za prelekcją, nawet mogę nie jeść obiadu, nic, tylko latać z jednej salki do drugiej i zaliczać, nie wiem, 10 punktów dziennie. Tak, teraz e, troszkę ten mój entuzjazm osłabł. Drugą moją fazą było spędzanie czasu z ludźmi, ale też planszówki, czy też RPG, ewentualnie jakieś mniejsze larpy. A teraz w sumie właśnie na tym festiwalu chętnie bym poszedł na kilka pokazów filmowych, na kilka tych prelekcji. Może dzisiaj na te tureckie Gwiezdne Wojny pójdę, bo wampiry mnie tak średnio interesują w tym momencie. Mam też przesyt, bo ja ostatnio dużo się wampirami zajmowałem i no, wejdę tam, będę potem hejtował albo coś się czepiał więc sobie odpuszczę ten korman nocny mnie interesuje, z prelekcji nie mam pojęcia no jest, wypisałem sobie ile? 15 punktów, które mnie bardziej interesują w ogóle ja mówiłem o horrorze, nie? ale oprócz tego jeszcze pojawią się różni goście będzie Andrzej Pilipiuk będzie Michał Gołkowski właśnie Maciek Parowski zastanawiam się czy nie wziąć książek i nie zdobyć autografu, tylko, że nie wiem, same małpy Pana Boga uważam tyle, że dobrze, że to jest moje godzinne miasto, to może w sumie je dowiozę i jakbym miał dostęp do mojego pokoju, na wydziale, to tam to schować, żeby z tym nie łazić przez cały dzień. Zobaczymy, będzie jeszcze, nie wiem, Grzesiek Gajek, właśnie ta cała ekipa, którą wymieniłem wcześniej, będzie ekipa z kanału Jakby Nie Patrzeć, będzie misiarzm i stetyzmu popkulturowego, będzie można przybić piątkę z różnymi osobami i jeszcze wiem, że Sik jutro wpada do Łodzi, bym się z nim chętnie zobaczył, Rafał Siciński Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie program jest wypełniony po brzegi. Oprócz samych prelekcji jeszcze mamy inne atrakcje, masę konkursów i to zarówno takich w ramach prelekcji, jak i zorganizowanych zupełnie niezależnie w różne gry planszowe i nie tylko. Mamy różne pokazy, szermierkę, łucznictwo, pokazy ognia, inne rzeczy. Oczywiście cosplayu też nie zabraknie jest tego cała masa, trudno to objąć rozumem, trudno to wszystko też poznać, już jeszcze na miejscu, nie, bo odhaczyć można nawet naprawdę tak chodząc od punktu do punktu, nie wiem ile, 20 rzeczy, a cały program to jest, nie wiem, 200, 300. Tak bym celował, biorąc pod uwagę, że są jeszcze różne ekspozycje no i wypadło po targach pochodzić, zobaczyć co tam wystawcy przywiozą będzie się działo, jeżeli nie dotrzecie w tym roku, bo nie planowaliście, no to was serdecznie zapraszam w kolejnym i też zapraszam was do audycji, która będzie relacją z kapitularza, pojawi się od tygodnia do dwóch tygodni od premiery tego odcinka, a teraz przejdźmy do kolejnej imprezy czyli do Splat Film Fest, a więc tak jak już wspomniałem, festiwalu filmowego horroru, który odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie w dniach 15-24 września. Tak, nie przesłyszeliście się, to jest długi festiwal trwający ponad tydzień. Splat Film Fest w Lublinie to festiwal, który przyciągnął moją uwagę rok temu nie dotarłem. Niestety nie dotarłem, ale mieliśmy tam naszych wysłanników, wysłanników nawiedzonego podcastu, jeżeli mogę się tak wyrazić, ponieważ na pewno byli tam Bogusia, którą już na pewno dobrze kojarzycie, oraz Adrian Bush, czyli też stały słuchacz nawiedzonego podcastu, który często udzielał się w komentarzach. I nie wiem, czy jeszcze ktoś mi nie pisał o Split Film Fest na piwie, w wiadomościach, jeżeli tak, to przepraszam, nie pamiętam, teraz nie chcę też przeglądać całego czatu i wszystkiego sprzed roku, bo, bo no to nie ma sensu, ale tak, wszystkie opinie na temat tego festiwalu, na temat jego drugiej edycji, które do mnie docierały, były niezwykle pozytywne. Zresztą w tym roku, gdy opublikowałem na fanpage'u newsa, że jadę na Splatfilm Fest, Bogusia się do mnie odezwała na Priwie i powiedziała, że zazdrości, że też by chciała, niestety w tym roku nie może i że to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Podkreślała przy tym bardzo klimat imprezy. Coś, co jest dla mnie bardzo ważne, jak słyszeliście przy omawianiu na przykład kapitularza. Klimat. O co chodzi? Otóż się zauważyła, że na miejscu czuć, że jest się wśród ludzi, którzy się interesują tym gatunkiem i właśnie tą konwencją, grozą, ewentualnie thrillerem, jakąś tam komedią grozy, tego typu produkcjami filmowymi, co jest o tyle ważne, że wszyscy dobrze wiemy, jak to jest na Takich ogólnodostępnych festiwalach, czy znaczy festiwalach maratonach horroru, na maratonach kinowych. Jeżeli nie wiecie, posłuchajcie sobie jednej z moich relacji w nawiedzonym podcaście. Na konglomeracie macie wyszukiwalkę, wpiszcie maraton grozy, noc grozy, na pewno zobaczcie podcasty, wyskoczy wam wszystko. No, zazwyczaj wygląda to słabo, już pomijając wszystkie dzieciaki, no bo okej, okay, dzieciaki przyjdą po prostu, a ha, ha, mamy wolny wieczór, trochę kasy, idziemy do kina na maraton horroru, Haha, ha, ha, pogadamy, pośmiejemy się, poprzeszkadzamy innym. To irytuje, ale najbardziej irytuje to, że też dorośli widzowie, dorosłe, dojrzałe osoby zachowują się często za przeproszeniem, jak bydło, i czuć, że tak naprawdę mają gdzieś cały maraton i wszystkie filmy, że w ogóle ich to nie interesuje, nie mają bladego pojęcia o tym co jest wyświetlane, dlaczego, kto to nakręcił, co jest czego organizacją, w sensie tak przychodzą zupełnie z jakimś takim zerowym przygotowaniem merytorycznym, zainteresowaniem, oczekiwaniami i dlatego też nie widzą problemu w tym, by sobie pogadać, czy nie wiem, jeść golonkę i popijać ją wódką na sali kinowej. Tak smutne doświadczenia, trauma, która nigdy nie minie. A tutaj... W sumie to jest logiczne, tak? No bo jeżeli już ktoś przychodzi na taki festiwal tematyczny, płaci chyba 133 zł za pełną akredytację, to raczej chce obejrzeć te filmy, a nie przychodzi sobie, bo ma wolny wieczór w piątek. Mam nadzieję, że rzeczywiście to poczuję, bo w sumie na maratonach filmowych, horrorowych dawno tego nie czułem. Ja też średnio odwiedzam ostatnio festiwale filmowe. Nawet jak coś się odbywa w Łodzi, że ostatnio mieliśmy wielki festiwal, to tak wpadam na jakiś tam jeden seans gdzieś w międzyczasie. I to wszystko. A tutaj chciałbym jak najbardziej skorzystać z tego pobytu tam na miejscu w Lublinie. W ubiegłym roku nie wiem ile filmów wyświetlano, nie chciałem się teraz tego liczyć, ale była ich cała masa i masa z tych filmów była naprawdę niesamowita i jest bardzo trudno dostępna z punktu widzenia widza mieszkającego w Polsce. Bogusia opowiadała o kilku filmach w podsumowaniu roku w ramach wymieniania takich najlepszych, najciekawszych doświadczeń ubiegłego roku. Tam właśnie wspominała o Splat Film Fest. Ja podlinkuję to wszystko, tak? Będziecie mogli też tego sobie posłuchać. I ja też byłem pod wrażeniem repertuaru z roku ubiegłego i bardzo się zirytowałem, gdy okazało się, że naprawdę to wszystko jest trudno dostępne. Ktoś może powiedzieć, że no dobra, nie ma polskiej premiery, ale to zawsze jest drugi obieg, tak? I że sobie gdzieś tam to znajdzie. No właśnie niekoniecznie, bo ja nawet jakiś czas temu próbowałem na potrzeby różnych podcastów i też w związku z tym, że chcę zrobić konkurs o filmowym horrorze na Koperniko, nie chciałem dotrzeć do kilku filmów, których nie ma w oficjalnej dystrybucji w Polsce i nie dało się. Po prostu są niedostępne nigdzie indziej. Prawdopodobnie są wyświetlane na razie cały czas tylko na festiwalach, więc Splat Film Fest jest po prostu jedyną okazją, by zobaczyć niektóre produkcje. A jeżeli nie jedyną, to jedyną taką oficjalną, sensowną w Polsce program ubiegłego roku wam podlinkuję program tegoroczny także i teraz jakie filmy właśnie będą wyświetlane mamy oprócz samych pokazów też jeszcze spotkania z gośćmi i prelekcje, wykłady ale na razie skupmy się na samych filmach otóż zobaczymy w tym roku będzie można zobaczyć tak? Hounds of Love, Killing Ground 68 Kill, Opętanie Mayhem, Mouse Show Yourself, Who's Watching Oliver Skins The Night Watchman, Tragedy Girls, trzecia część nocy, Midnighters, Another Evil, To, na podstawie Kinga, Koszmar z ulicy Wiązów, ten oryginalny, Happy Hunting, będzie też sens niespodzianka, na razie nie wiemy, co to za film, Death Shack, to już było, to już było, niektóre seansy są po dwa razy w programie, Are We Not Cats, MFA, Kuso, A Dark Song, The Evil Within, o Rachel's Clan, Na Srebrnym Globie, Lost Boys, też ten tradycyjny film, klasyczny i Akademia Pana Kleksa, część pierwsza i druga, seans dla dzieci. Znaczy film dla dzieci. Jestem ciekaw, czy na Akademię Pana Kleksa to też będą wpuszczani do gości. W sumie zobaczyć ją na wielkim ekranie to by było przeżycie. Słyszycie, że tych filmów jest cała masa. Twórcy, organizatorzy festiwalu mówią o ponad 40 tytułach. Rzeczywiście tych pełnometrażówki jest około 30, do tego są krótkometrażówki, których też jest co najmniej 10. Ja nie będę mógł być na całym festiwalu niestety w Lublinie przez cały ten czas, bo muszę być w związku ze sprawami zawodowymi, z pracą i sprawami też rodzinnymi, prywatnymi w środę i w czwartek w Łodzi, ale od piątku do poniedziałku zamierzam zaliczyć każdy jeden punkt programu, czyli w sumie 15 seansów filmowych, spotkania z Ksawerem Żuławskim, synem Andrzeja Żuławskiego oraz z Juliusem Ramzejem, a więc reżyserem, twórcą żywych trupów tak Outcasta, czy Screamu od MTV, Krzyku od MTV. I też na wykładach apetyt na zwariowane sny kasety VHS w Polsce okresu transformacji oraz od kilerki do fighterki, wizerunek kobiet w kinie grodz. Jak same te wykłady też są ciekawe goście, no też myślę, że warto się z nimi spotkać. Jeszcze będzie jeden gość, Stefan Darda, którego książki też recenzowałem. Tutaj w nawiedzonym podcaście możecie sobie posłuchać tych recenzji, jeżeli ich jeszcze nie znacie. Yy, przy czym to mnie trochę nie interesuje, po pierwsze dlatego, że Stefana już znam, byłem na kilku spotkaniach z nim. Poza tym no, to jest jednak festiwal filmowy, tak filmowego chorego, więc do końca tutaj chyba Stefan nie pasuje. No ale z drugiej strony, cóż, no, dlaczego miałoby nie przyjeżdżać? Co do właśnie tych wykładów, no to z jednej strony apetyt na zwariowane sny i te kasety VHS od twórcy VHS Hell. Bardzo ciekawy temat. Z drugiej strony mamy dwa wystąpienia Marty Płazy. Od killerki do fajterki, ten wizerunek kobiet w kinie grozy oraz strach ma śmieszne oczy, motyw klauna w horrorze. I do tego jeszcze prelekcja, wystąpienie, oniryzm i komizm w horrorach Wes'a Cravena, za który to punkt odpowiada Daniel Romaniuk. Mamy więc cztery wykłady, trzy spotkania z gośćmi i masę, masę filmów. Ja przez te cztery dni obejrzę prawdopodobnie 15 różnych tytułów. Mam przynajmniej taką nadzieję, że na wszystko się dostanę, to taki jest plan. O wszystkich też Wam prawdopodobnie opowiem w poszczególnych podcastach. Teraz słuchajcie, nawet ciężko jest to ogarnąć jakoś tak sensownie, no bo o każdym filmie można by gadać i gadać, nawet jeszcze ich nie oglądając. Nie wiem, Mamy właśnie ten pierwszy dzień, nie wiem, Hounds of Love, no to przecież Psychologiczny thriller oparty na faktach, chwalony na festiwalu w Wenecji, więc zapowiada się coś ciekawego. Killing Ground chwalono znowu na tegorocznym Sundance Film Festival, 68 Kill, takie dzieło w klimacie Tarantino, Opętanie czy Trzecia Część Nocy Andrzeja Żuławskiego, nigdy ich nie widziałem, chętnie na drobie. Mayhem, taka czarna komedia o wirusie rozprzestrzeniającym się w jakiejś tam wielkiej korporacji, w wielkiej firmie, czyli czarna komedia o korposzczurach w klimacie The Crazy, trochę, tak mi się wydaje. Mouse, bardzo głośny, też dobrze przyjęty, hiszpański horror wojenny. Huz Who's Watching Oliver to znowu jest taki romans z elementami gore, czy w sumie może raczej gore, horror gore z elementami romansu. Skins to też bardzo dziwaczne kino z Hiszpanii, dramat i horror z wątkiem zdeformowanych, tak mocno zdeformowanych ludzi. Tragedy Girls to znowu taki współczesny slasher z mediami społecznościowymi w tle, w którym zabijają kobiety. Też na pewno ciekawe dzieło. I tak mógłbym teraz gadać przez, nie wiem, kolejną godzinę, ale nie będę tego robił, bo i tak wtedy tego nie zapamiętacie. Ja wam podlinkuję program. Będziecie mogli sobie go przejrzeć. Teraz widzę, że twórcy, organizatorzy przez ostatnie kilka dni dodali linki do każdego filmu. Tam macie opis, trailer i tak dalej. I ja też na fanpage'u Nekropolitanu będę taki własnym przemyślenia, czy też oczekiwania względem tych filmów wrzucał w najbliższym czasie. Teraz przez kilka dni będę trochę poza zasięgiem, bo mam te trzy dni kapitularza i potem jeszcze na konferencję jadę, ale w wolnej chwili dopracuję to, bo już nad tym siedzę od jakiegoś czasu i przez właśnie, nie wiem, tydzień czy półtora będziecie mogli na fanpage'u nawiązanego podcastu też o tych filmach dowiedzieć się więcej. W każdym razie ja na Split Film Fest bardzo czekam, bardzo się cieszę, że tam pojadę, może też przy okazji w taki poniedziałek, w który część festiwalowa zaczyna się późno, troszkę sobie Lublin, pozwiedzam, spotkam się może właśnie z Adrianem i być może z innymi słuchaczami. Jeżeli ktoś z Was będzie w Lublinie na festiwalu, dajcie znać, tak zawsze będzie można przybić piątkę, porozmawiać chwilę, może pójść gdzieś na piwo, kawę, herbatę, burgera, kebab, nie wiem, na co tam będziemy mieli ochotę więc bądźmy w kontakcie tak samo na Kapitularzu i Kopernikonie jeżeli ktoś z was, z osób, które mnie teraz słuchają będzie chciała się spotkać to odezwijcie się wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić. W każdym razie Split Film Fest, niesamowita impreza, największa tego typu w Polsce, do tego naprawdę robiona z rozmachem i to przez ludzi, którzy też się tym wszystkim pasjonują. Czasami widać po takich festiwalach, że nie wiem, opisy na przykład są strasznie mdłe, że tak naprawdę są przeklejane skądś i że w ogóle fanpage jest jakoś tak sztucznie prowadzony, trochę na siłę. Tutaj mam wrażenie, że naprawdę organizatorzy znają się na tym co robią i lubią to co robią i bardzo mi się to podoba Splet Film Fest, trzecia edycja wrzesień od 15 do 24 do zobaczenia w Lublinie a teraz jeszcze na koniec słówko o tegorocznym Kopernikonie, czyli festiwalu fantastyki, który odbywa się w Toruniu w tym roku od 22 do 24 września Kopernikon to kolejna impreza na którą dotychczas mi się dotrzeć nie udało i e, ogólnie jakoś tak nigdy nie było mi tam po drodze, przede wszystkim przez ten termin, bo kapitulacz jeszcze mam w Łodzi, więc łatwiej się wyrwać, ale pojechać do Torunia, e, do miasta, w którym w sumie nigdy w życiu jeszcze nie byłem, totalnie go nie znam, też e, jakiś tam kawał drogi jest, e, na przełomie tego września i października to dla mnie jednak nigdy nie było coś prostego, bo tu już zaczynam pracę, już zaczynam kursy, poza uczelnią, na uczelni też się dużo dzieje, wiecie, tu się kończy rok, akademicki zaczyna drugi, tu nie wiem, są sesje poprawkowe, tu biurokracja związana właśnie z zajęciami, które się prowadzi, tu biurokracja związana z moim doktoratem, rozliczenia, masa różnych takich rzeczy, które zajmują wiele, wiele wieczorów, a w sumie człowiek nie wie, co to wszystko robi, w każdym razie nie było mi po drodze z tym Kopernikonem, ale chciałem tam dotrzeć, zwłaszcza po ubiegłym roku, kiedy to cały internet szumiał, jaki to nie jest cudowny konwent. Naprawdę byłem w szoku, bo każdy konwent ma swoich fanów, gdy są jakieś większe wpadki, zwłaszcza związane z kolejkami, czy jakieś tam aferki, no to tam ludzie hejtują ostro. Ale rzadko kiedy jest tak, że naprawdę cały internet się rozpływa nad jakąś imprezą, a w przypadku Kopernikonu tak było. I widzicie na przykład taki pykon też się często chwali, ale tak na zasadzie po prostu no znowu jeszcze więcej wszystkiego było i spoko, super. A przy Kopernikonie cały czas podkreślano też tę atmosferę, <grym> najważniejszą rzecz, że jest taka, niby konwent jest duży, jest też czymś rodzaju kapitularza, tylko jeszcze większego chyba, przynajmniej tak ja to widzę teraz. Oczami tych wszystkich relacji, które do mnie dotarły, zmierza w kierunku festiwalu, ale nie chcę zatracić tej takiej mało konwentowej, mniej anonimowej atmosfery. Niby tam jest tak bardzo rodzinnie, sympatycznie. Organizatorzy o wszystko niezwykle mocno dbają i no wszyscy chwalili, tak? Jacy to tam ludzie nie są sympatyczni, przyjaźni. no Naprawdę brzmiało to super i też. Podobno cały program był niezwykle merytoryczny, więc pomyślałem sobie, miło byłoby tam podjechać. Może za rok, może za dwa, że w tym roku zostaliśmy gośćmi. Mówię, zostaliśmy, bo mówię o Carpe i o konglomeracie podcastowym Kopernikonu, to z chęcią skorzystałem z tej okazji. Jakoś tam się dogadam w pracy, w tej sprawie już po części w sumie sobie wszystko załatwiłem i chętnie się do tego nie wybiorę. Tak, festiwal ma znowu masę atrakcji. Nie wiem... Jak to oszacować, bo tabelka programowa jest trochę inna. Wydaje mi się, że jest program trochę bardziej rozbudowany niż ten kapitularza. Jest też sporo atrakcji dla fanów horroru. Nie ma niestety osobnego bloku w tym roku. Szkoda bardzo, ale to nie zmienia faktu, że troszkę tych punktów jest. Zacznę od tego, co przygotowujemy my, czyli Karpę Noctem i Konglomerat Podcastowy, a więc Agnieszka Brodzik, Michał Dżery Hubert Mandos-Pandowski i ja. Więc tak, w piątek o 20 Agnieszka weźmie udział w panelu jak najlepiej mówić o popkulturze, czyli porozmawia z grupą innych gości o tym, Właśnie, jakie kanały komunikacji są tutaj najlepsze, w kontekście przede wszystkim sieci, czyli podcasty, kanały na YouTube, blogi, vlogi, inne tego typu rzeczy. To może być całkiem ciekawy panel. Także w sobotę o 15:00 Agnieszka weźmie udział w jednym panelu, tym razem o tłumaczeniach. Jesteśmy, chociaż nas nie widać. Jak to jest być tłumaczem? Ja zawsze lubię takie punkty o tłumaczeniach, o pisaniu itd., zwłaszcza jeżeli biorą w tym udział ludzie, którzy się tam naprawdę zajmują, więc może też wpadnę. W sobotę o 16, czyli zaraz po tym panelu, Jerry i Mando powiedzą o serialu Black Sails, fakty i fikcja w Black Sails. Oni strasznie uwielbiają ten serial, kochają go, tam nagrywali podcasty, pisali teksty, więc znają się na tym, o czym będą opowiadać. Też może być ciekawie, w sobotę o 19 wspólnie z nimi wezmę udział w prelekcji horror w komiksie. Pomysł wyszedł od Mando i Jarego, gdy ja byłem na Europie, stwierdziłem, że im pomogę, bo to też temat całkiem sympatyczny teraz, zwłaszcza, że tego horroru w komiksie w Polsce jest coraz więcej. W sobotę o 20:00 samodzielnie opowiem o Riku i Mortim, o sekretach tego serialu w prelekcji Wabalaba Dab Też serdecznie zapraszam. Zresztą z Waszej perspektywy, jeżeli słuchacie tego zaraz po publikacji, to za trzy dni też będę opowiadał o tym serialu, ale w Łodzi na konferencji naukowej i na potrzeby Kopernik on rozbuduje po prostu ten punkt do tych 45 minut. Następnie w niedzielę o 11.00 w takim samym składzie jak na Pyrkonie, czyli Agnieszka, Jerry i ja opowiemy o literackim horrorze dla wybrednych. To będzie pewnie lekko zmodyfikowana prelekcja z Pyrkonu. Tam frekwencja była niesamowita, pełniutka sala, więc mam nadzieję, że tutaj też się fani takiej bardziej ambitnej grozy znajdą. W niedzielę o 12:00 Agnieszka opowie o potworach w horrorze, o potworach, o jakich nam się nie śniło. A o 15 na koniec festiwalu, bo pewnie wtedy jakoś będzie się kończył festiwal w niedzielę. Ja jeszcze zorganizuję konkurs grozy z wiedzy, znajomości, filmowego horroru XXI wieku. A więc będę pytał Was o najnowsze horrory filmowe. Zawsze chciałem zrobić taki konkurs, obiecałem też go Elin. Wprawdzie na kapitularz, jak już wspomniałem wcześniej, nie wyszło. Ale wiecie, taki konkurs nie zginie. Jak go przygotuję teraz, raz jakąś formę testową, to potem mogę go tylko rozbudowywać dalej i organizować na innych konwentach, czy to na kapitularzu, czy może nie wiem, na Pyłkonie, gdzieś tam indziej. Zobaczymy. Chętnie, właśnie zobaczę, jak to wypadnie. Jak będziecie na miejscu, to wpadajcie, może wygracie trochę waluty konwentowej i w ten sposób jakieś fajne książki, gry zobaczymy. Oprócz tego jeszcze pojawią się inne punkty związane z horrorem. Ja nie przeczytałem całego programu, bo no wybaczcie, ale jest przeogromny, a do konwentu jeszcze miesiąc. W ogóle super, że tak wcześnie twórcy to wszystko opublikowali. Szacunek dla organizatorów. Pojawią się m.in. na festiwalu też Dariusz Brzostek, Sebastian Sokołowski i Krzysiek Korsarz-Biliński. Dariusz Brostek może wam nie być znany, bo to jest osoba znana w środowisku naukowym, zajmująca się horrorem zawodowo-naukowo. Opowie na Kopernikonie o dwóch rzeczach. Będzie miał dwie prelekcje. Pierwsza z nich to folk horror, tożsamość, różnica i monstrualność. Zapowiada się nieźle. A druga to model drapieżnik ofiara o fabularnej podstawie opowieści grozy. Też chętnie się tutaj stawię i zobaczę co i jak. Sebastian Sokołowski opowie o renesansie polskiego horroru, a tak właściwie zastanowię się, czy naprawdę mamy z czymś takim do czynienia, Seba, liczę na obiektywność. Tutaj jestem ciekawy, co tam powiesz w tym punkcie programu. I Sebastian poprowadzi też punkt czy czytamy papierowe czasopisma, premiera kwartalnika, okolica strachu. I normalnie takie punkty mnie średnio ciekawią, bo to często wygląda tak, że ktoś wychodzi na środek mówi, słuchajcie, wydaliśmy coś takiego, przez 5 minut o tym opowiada, a potem czy są pytania. nie? No i punkt jest taki mdły. Ale akurat Seba no, zna się na polskim rynku grozy, siedzi w tym wszystkim od kilku ładnych lat i jako wydawca, jako po prostu fascynat, fan tego wszystkiego, fan tej konwencji horroru, więc myślę, że może być ciekawie Zobaczymy, co tam będzie miał do powiedzenia. A Krzysiek Korsarz prowadzi punkt o nagrodzie polskiej literatury grozy imienia Stefana Grabińskiego, bo jak część z Was zapewne wie, nagroda polskiej grozy imienia Stefana Grabińskiego z martwych wstała, tak powróciła do żywych i to nie jako zombie. Ma się całkiem nieźle, a też troszkę przy tym tam pomagałem, nie za dużo, ale jednak. I w sumie to cieszy mnie to, bo tak jak początkowo to była taka nagroda koleżeńska, poklepmy się po pleckach. Tak teraz to wszystko zapowiada się na nagrodę ściśle ekspercką. I być może za kilka lat to będzie wyróżnienie takie mocno prestiżowe. Mam taką nadzieję, byłoby miło, gdyby polski horror literacki coś takiego miał. I jeszcze Krzysiek opowie o wyjątkowych opowieściach grozy w prelekcji zapomniana ponadczasowe. Oprócz tego mamy no naprawdę multum innych punktów programu. Też podlinkuję Wam to, jak ktoś będzie zainteresowany, może sobie przejrzeć. Kopernikon zapowiada się bardzo dobrze. Myślę, nie wiem, ile tych punktów wszystkich odwiedzę ostatecznie, bo pewnie część mi się będzie pokrywała, a czasem trzeba będzie gdzieś wyskoczyć po prostu właśnie na kawę, piwo, herbatkę, coś do jedzenia, pogadać, pośmiać się. Ale na pewno będzie fajnie i super, że w końcu mi się uda zajrzeć wszystkie te trzy imprezy w jednym miesiącu jeszcze będzie to aktywny miesiąc. O wszystkich też Wam opowiem. Myślę, że tak tydzień do dwóch po zakończeniu każdej z nich pojawi się podcast na blogu Nekropolitan i w konglomeracie podcastowym. I co? I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli jedziecie na te imprezy, dajcie znać. Możemy właśnie przybić piątkę, pogadać, pośmiać się na żywo. A teraz co? No żegnam się z Wami i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A ja biorę pleca, książki i pędzę na kapitularz. Cześć! A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Niezniszczalny? Nie. Yy, naznaczony? Nie, nie, nie. Nawiedzony? Też nie. Nie, nie, nie, nienasycony, tak, nienasycony. I nie będziemy rozmawiali o Robercie Lewandowskim, ani o filmie Schumachera. Do usłyszenia. Hej.